Stale mam się oczyma słowa Prymasa Polski wypowiedziane w dniu 13 grudnia. Kościół boleśnie przyjął przerwanie z trudem rodzącego się dialogu i wejście na drogę przemocy, jaką jest stan wojenny. A to nie może się odbyć bez naruszenia podstawowych praw człowieka. Niesie to ze sobą w wielu wypadkach sponiewieranie ludzkiej godności, aresztowanie niewinnych, Poniewierkę ludzi kultury i nauki, rozterki w rodzinach. Szczególny niepokój budzi los ludzi aresztowanych czy też skazanych na przymusowe odosobnienie. Gdziekolwiek na świecie, w jakimkolwiek kraju i ustroju podobny fakt miałby miejsce, musiałby wzbudzić słuszną reakcję podyktowaną troską o człowieka oraz o poszanowanie podstawowych jego praw. I Kościół dawałby temu wyraz Trudno więc, abym Wraz z biskupami polskimi Nie dawał wyrazu mojego niepokoju Zwłaszcza, że chodzi im o moich rodaków Synów i córki tej samej ojczyzny Nie znamy na ogół imion i nazwisk tych ludzi Tymczasem stan wojenny przedłuża się Mimo próśb o jego zawieszenie I rośnie niepokój świata i rośnie troska Kościoła o ludzi pozbawionych wolności. Słuszna troska. Z tą troską wkraczamy w nowy rok. Polecam ją Bogu za sprawą Pani Jasnogórski. Sono molti in questa terra. Jest wielu przyjaciół na tej ziemi i nie tylko na tej ziemi. Czwartek. 31 grudnia 1981 roku, 19. Dzień Stanu Wojennego w Polsce. Powiedziałbym, że to Wasze przybycie i koncert Polskiej Orkiestry Zielonej Góry, Filharmonii Zielonej Góry, uważam za dobry znak. Za dobry znak. Ten rok 1981 który pod wielu względami był rokiem trudnym. Trudnym i dla mnie, a jak ostatnie wydarzenia wykazują, trudnym i dla Polski, kończy się przynajmniej dla mnie jakimś dobrym znakiem. Mimo trudności obiektywnych, mimo zamknięcia kraju w ostatnim lutego roku, Polacy, Orkiestra Polska, Filharmonia Polska jest u papieża Polaka. Z polskim koncertem. Więc jakiś znak opatrzności i znak nadziei można w tym odczytać i ja tak to odczytuję. I dlatego jestem Wam tak bardzo wdzięczny za Waszą obecność i za ten koncert. Korzystam z okazji, ażeby przy starym roku, a więc na progu nowego, wszystkim Państwu powiedzieć moje, no właśnie, szczęść Boże. Szczęść Boże, to znaczy życzenia na nowy rok, życzenia zaadresowane do każdego z Państwa, do każdej Pani u każdego Pana osobiście, ale równocześnie oczywiście do Waszych rodzin, do tych ludzi Wam najbliższych, z którymi życie Wasze jest najściślej związane, do Waszych środowisk, do tego warsztatu pracy twórczej, artystycznej, z którymi jesteście związani, pośrednio do całej kultury polskiej, którą reprezentujecie. Wiem, jakie ma znaczenie kultura dla narodu, dla jego tożsamości, dla jego żywotności. I dlatego też to szczególne życzenie jest najbardziej pełne treści, już nie tylko indywidualnej, ale treści ogólnej, jest to w pewnym sensie życzenie zaadresowane do całego mojego narodu do całej ojczyzny kultura wyznacza drogi tożsamości każdego narodu i w ten sposób łączy w całość jego dzieje na przestrzeni stuleci tysiącleci ja życzę ażeby Polacy, którzy mają tak głębokie poczucie swojej historii, mogli w oparciu o swoją kulturę, o kulturę polską, o udział w kulturze powszechnej, kształtować również swoją przyszłość. Bo dzieje to jest nie tylko wstecz, nie tylko przeszłość, ale także i perspektywa, także i przyszłość żeby mogli kształtować tę swoją przyszłość w duchu tego, kim są i na co zasługują ze względu na swoją pracę, ze względu na swoje cierpienie, ze względu na wszystkie swoje dziejowe doświadczenia. O tych doświadczeniach świat czasem mało wie i mało Pamięta, ale pamięta Boża opatrzność, która od swojej strony kreśli dzieje ludzkości i dzieje narodów. Dlatego też w dniach zwłaszcza trudnych myśl moja się zwraca do opatrzności Bożej i powierza za pośrednictwem Królowej Polski Matki Chrystusa, ten mój umiłowany naród, moją Ojczyznę, tej właśnie Bożej opatrzności, przede wszystkim przyszłość Polski. To są życzenia na nowy rok. Ponieważ jesteście tutaj, jako reprezentanci mojego narodu, niejako na Wasze ręce składam te życzenia dla całej Polski a będą jeszcze różne sposobności, żeby to uzupełnić. Na razie tyle. I z całego serca Wam dziękuję raz jeszcze. Błogosławię. Tym błogosławieństwem, modlitwą i błogosławieństwem zakończymy nasze spotkanie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć święcie imię Twoje, przyjdź w Królestwo Twoje, bądź Bora Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złe. Maryjo, królowo Polski, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg, chrześmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże w nowym roku. Piątek, 1 stycznia 1982 roku. Nowy rok. 20 dzień stanu wojennego w Polsce. In modo particolare pronuncio questa benedizione propria della liturgia odierna col pensiero alla mia patria, alla nazione di cui sono figlio. W sposób szczególny wypowiadam błogosławieństwo dzisiejszej liturgii z myślą o mojej ojczyźnie, o narodzie, którego jestem synem. Niech cię Pan obdarzy pokojem. I w sposób szczególny zamykam te słowa w sercu matki. Od 600 lat ta matka jest obecna na polskiej ziemi poprzez swój jasnogórski wizerunek. Rok 1982 jest rokiem wielkiego jubileuszu. Wobec Matki Jasnogórskiej powtarzam z myślą o mojej ojczyźnie. Niech Ci Pan oszczędzi przemocy, stanu wojennego, niech Cię obdarzy pokojem. Wszystkim ludziom, którzy w ciągu tych dni modlą się za Polskę, dziękuję prosząc o dalszą modlitwę. Chodzi o sprawę doniosłą nie tylko dla jednego kraju, ale dla dziejów człowieka. Niech modlitwa stanie się siłą moich rodaków i naszą, jak tyle razy w ciągu stuleci, aby nie zostało zmarnowane dziedzictwo praw człowieka, prawdziwej wolności i pokoju, które jest dziełem pokoleń aby nie zostało zmarnowane dziedzictwo tych ostatnich trudnych miesięcy. Na progu nowego roku składam to dziedzictwo w sercu matki, w sercu jasnogórskiej matki. Wedoki li, nella piazza di San Pietro tante scritte, solidarność, grazie. Widzę tu, na placu św. Piotra, tyle napisów Solidarność. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te wyrazy Solidarności z Solidarnością. To słowo mówi o wielkim wysiłku, którego dokonali ludzie pracy w mojej ojczyźnie, ażeby zabezpieczyć prawdziwą godność człowieka pracy. Ludzie pracy mają prawo do tworzenia samodzielnych związków, których zadaniem jest strzec ich społecznych, rodzinnych oraz indywidualnych praw. Taką naukę Kościół głosił zawsze, a w szczególności od rerum novarum do laborem exercens, jako elementarny wykładnik sprawiedliwości i pokoju społecznego. Słowo solidarność, które tu widnieje na tylu transparentach Mówi o wysiłku zmierzającym do takiej właśnie sprawiedliwości i pokoju Stąd jest ono szeroko znane i przyjmowane z szacunkiem na całym świecie Solidarność należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie I powiedziałbym także i w innych narodach Dziedzictwo to wraz z całym owocem tysiąclecia dziejów i kultury składam w sercu matki na jasnej górze. I składam je w skarbcu doświadczeń ludzi pracy na całym świecie. Jest to cząstka powszechnego dobra, sprawiedliwości i pokoju. O parlato della mia patria. O parlato nella lingua italiana! vedo Amici della Polonia e italiani. Mówiłem o mojej ojczyźnie w języku włoskim, ponieważ widzę inny napis. Komitet Przyjaciół Polski. Są to Włosi. Moi rodacy mają trudności z przyjazdem w tym okresie do Rzymu. Pragnąłem więc jeszcze raz mówić o solidarności i o mojej ojczyźnie, podczas gdy znajduję się tutaj, na placu świętego Piotra, we Włoszech, na tej ziemi i w tej ojczyźnie, która przyjęła mnie jako swojego, tak jak niegdyś przyjęła Świętego Piotra. Jeszcze raz dziękuję Wam za to przyjęcie, za tę solidarność, która sięga poza moją osobę. Jestem głęboko wzruszony i wdzięczny wszystkim obecnym oraz wszystkim synom i córkom umiłowanej ziemi włoskiej. Niedziela, 10 stycznia 1982 roku. 29. dzień stanu wojennego w Polsce. La società di tutto il mondo e Ameryka continuano a a motivo della situazione creata sin Polonia in Społeczeństwo całego świata, a zwłaszcza narody Europy i Ameryki, w dalszym ciągu wykazują zaniepokojenie sytuacją, jaka wytworzyła się w Polsce w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Stan taki, niesie z sobą naruszenie podstawowych praw człowieka i narodu. W swym kazaniu, w uroczystość objawienia pańskiego, prymas Polski, a także kardynał Krakowski stwierdził, że łamane jest najbardziej podstawowe prawo człowieka, prawo wolności sumienia i przekonania. Pod zagrożeniem utraty pracy ludzie bywają zmuszani do podpisywania oświadczeń które są niezgodne z ich sumieniem, z ich przekonaniem. Łamanie sumień jest straszną krzywdą wyrządzoną człowiekowi. Jest najboleśniejszym uderzeniem w ludzką godność. Jest poniekąd gorsze od zadawania śmierci fizycznej, od zabijania. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, mówił Chrystus, wskazując, o ile większym złem jest zabijanie ludzkiego ducha, ludzkiego sumienia. Zasada poszanowania sumień jest podstawowym prawem człowieka, zagwarantowanym w konstytucjach i umowach międzynarodowych. Wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli wznoszę mój głos do Boga, aby nie zadawano gwałtu sumieniom moich rodaków. Środa 14 stycznia 1982 roku, 32. Dzień Stanu Wojennego w Polsce. W dniu 3 stycznia został odczytany w Polsce list na 600-lecie obrazu Jasnogórskiego. Ten list, który napisałem w uroczystość niepokalanego poczęcia, pragnę kontynuować. Pragnę to czynić w formie modlitwy do Matki Kościoła i Matki mojego narodu, modlitwy odmawianej fragment po fragmencie w czasie naszych spotkań, audiencji środowych. W audiencjach tych od początku brali zawsze udział pielgrzymi z Polski i odzywał się nasz ojczysty język. Obecnie na skutek nieszczęsnego stanu wojennego, który trwa już miesiąc, dostęp do Rzymu został moim rodakom uniemożliwiony. Moralnie nie przestają tutaj być obecni. Ich brak wyczuwają uczestnicy audiencji z innych narodów. W ich nieobecności widzą ograniczenie i naruszenie prawa jakie przysługuje wszędzie wolnym ludziom. Dlatego, jak w każdą środę i dziś również przemawiam po polsku, słowom moim nadaję formę modlitwy skierowanej do Ciebie, Pani Jasnogórska. Poprzez Ciebie bowiem i wobec Ciebie spotykamy się wszyscy, nawet gdy jesteśmy rozdzieleni odległościami, granicami, murami, obozów czy więzień. Nieraz tak bywało w ciągu dziejów. Nieraz też sprawdziło się to i potwierdziło, że wobec Ciebie, nasza Matko i Królowo, jesteśmy wzajemnie obecni. I oto w roku Twego sześćsetlecia i naszego jubileuszu jeszcze raz wypada nam tego doświadczyć wszystkim moim rodakom w ojczyźnie i mnie, synowi tej samej ziemi, który jest biskupem Rzymu. Jako pierwszy dar sześćsetlecia ofiarujemy Ci to doświadczenie. Polecamy również Tobie, miłosierna Matko, tych wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dni cierpią dotkliwie w naszej ojczyźnie na skutek powodzi oraz tych, którzy nie szczędzą wysiłków, aby zaradzić tej straszliwej klęsce żywiołowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Środa, 20 stycznia 1982 roku 39. dzień stanu wojennego w Polsce Ciąg dalszy modlitwy do Matki Bożej jasnogórskiej. Dziś kontynuuję moją modlitwę do Ciebie, Pani Jasnogórska i Matko mojej ziemskiej Ojczyzny Od sześciu stuleci Twój wizerunek trwa wśród nas na ziemi polskiej, jakby znak szczególnego przymierza z Chrystusem, które zawarliśmy w sercu Jego matki. Byłaś z nami, o Maryjo, w czasie różnych dziejowych prób. Byłaś w czasie potopu, i w czasie rozbioru i w czasie okupacji. W tym czasie ktoś powiedział, gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy jeszcze była święta z Częstochowy, która promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Dlaczego na 600 lecie zgotowano ci, razem z nami wszystkimi, sytuację stanu wojennego? kraju, który ma pełne prawo, aby być ojczyzną suwerennego narodu. Matko, Twój jasnogórski obraz świecił szczególnym światłem pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znowu ojczyźnie Jasnej Góry Nigdy nie może zabraknąć światła nadziei. Niedziela, 24 stycznia 1982 roku. 43. dzień stanu wojennego w Polsce. Anche oggi desidero chiedere a tutti di pregare per la mia patria. Nello spirito della lettera pastorale dell'episkopato, che nella domenica odierna ed in quella viene letta in tutta la Polonia. Pragnę również i dzisiaj prosić wszystkich o modlitwę za moją ojczyznę w duchu słowa pasterskiego episkopatu, które w dzisiejszą i następną niedzielę jest czytane w całej Polsce. Biskupi mówią tam o przywróceniu normalnego funkcjonowania państwa, rychłym uwolnieniu wszystkich internowanych, zaniechaniu nacisków ze względów ideologicznych, zaniechaniu zwalniania z pracy za przekonania czy przynależność do związków zawodowych. W imię wolności wyznajemy, piszą, iż ludziom pracy należy przywrócić prawo organizowania się w niezależne, samorządne związki zawodowe, a młodzieży w związki im odpowiadające. Wszystko to zaś w imię pokoju, tak bardzo upragnionego przez cały naród. Pragnę zapewnić moich rodaków, że te ich intencje są zarazem moimi. Kościół wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli zabiega o to, aby były szanowane prawa człowieka i prawa narodu jako warunek pokoju w świecie współczesnym. Środa, 27 stycznia 1982 roku. 46. dzień stanu wojennego w Polsce. Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą. Otrzymałem list z Polski pisany przed Bożym Narodzeniem. List od osób internowanych w wyniku dekretu o stanie wojennym. Odczytałem ten list z głęboką uwagą i wzruszeniem. Tak bardzo był pełen treści, ludzkiej, chrześcijańskiej, polskiej treści. A na końcu, jakby zaproszenie do Wigilii, te słowa Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą. Przyjąłem całym sercem to zaproszenie, te słowa i zwracam je zarazem w Twoją stronę Pani Jasnogórska i Matko mojego narodu. Jakże inaczej mogę odpowiedzieć na list, ten jeden i tyle, tyle innych nienapisanych bądź z nami bądź z nimi z uwięzionymi skazanymi na przymusowe odosobnienie bez sądu z wszystkimi którzy cierpią z powodu uwięzienia swoich najbliższych o matko Wszak pamiętasz, że Ty sama również byłaś uwięziona? Został kiedyś uwięziony Twój jasnogórski obraz na szlaku nawiedzenia po Polsce. Ale wyszedł na wolność. Matko, błagam Cię, aby wyszli na wolność. Wszyscy, którym tę wolność niesłusznie odebrano, błogosławią również z całego serca grupie obecnych tutaj moich rodaków. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela. 31 stycznia 1982 roku 50. dzień stanu wojennego w Polsce Dato che ieri e oggi in diversi paesi del mondo viene celebrata la giornata della solidarietà con la, con la nazione polacca desidero come vescovo di Roma e nello stesso tempo nello stesso tempo Ponieważ dzień wczorajszy i dzisiejszy obchodzony jest w wielu krajach świata jako Dzień Solidarności z Narodem Polskim, pragnę, jako biskup Rzymu, a zarazem syn mojego narodu, wyrazić żywą wdzięczność za wszelkie dowody tej Solidarności. Dziękuję za wszelką pomoc w formie materialnej, jaką skierowują do Polski zarówno osoby indywidualne, jak też różne instytucje społeczne i charytatywne. Episkopat i Kościół w Polsce dokłada wszelkich starań, aby pomoc ta trafiła do najbardziej potrzebujących. Dziękuję za wszelką pomoc duchową, zwłaszcza tę, która wyraża się w różnych formach modlitwy. Odpowiada ona zrozumieniu, że sprawy, o jakie chodzi w Polsce, posiadają znaczenie nie tylko dla tego jednego kraju i społeczeństwa. Poszanowanie praw narodu, a w obrębie tego narodu praw człowieka, jako obywatela, jest wszędzie na świecie warunkiem prawdziwej sprawiedliwości społecznej i pokoju. Wśród tych praw szczególnego znaczenia nabrały w ostatnich dwóch latach podstawowe uprawnienia ludzi pracujących i prawo do obrony tych uprawnień poprzez samorządne i niezależne związki zawodowe znane pod nazwą Solidarność. Chodzi o ludzi pracujących w przemyśle, na roli, czy też w różnych zawodach inteligenckich, z czym łączą się odpowiednie uprawnienia w dziedzinie życia kulturalnego. Biskupi polscy w swoim ostatnim liście dali możliwie pełny wyraz trosk i oczekiwań całego społeczeństwa, postulując zniesienie stanu wojennego i wszystkich w tym stanie stosowanych form ograniczenia i naruszania praw obywatelskich. Dziękujemy wszystkim na świecie, którym sprawa ta prawdziwie leży na sercu i na sumieniu. Solidarność z narodem polskim Nabiera tym większej wymowy etycznej, gdy sobie uświadamiamy, że ten mój naród w znacznej, rzeczby można, nieproporcjonalnej mierze dźwigał na sobie ciężary ostatniej wojny oraz ponosił straszliwe ofiary dla słusznej sprawy. Walczył i cierpiał dla zapewnienia swego suwerennego bytu. Chodzi o to, ażeby mógł żyć suwerennie na własnej ziemi, która jest przesiąknięta krwią i potem jego synów i córek. Stawiając tę sprawę wobec sumienia świata, nie przestaje jej wraz z milionami ludzi polecać Bogu przez pośrednictwo jasnogórskiej matki mojej ojczyzny.